Odcinek trzeci. W dali od gwaru, miasta i baru, tam za rogatku, jesień w kratku, Szynkarz mi frajer na kredyt daje, co kto za albo tyś nie. Muzyczka ciuchra, fajne sztajery, klawy walczyki, tak jak strach. Tam trzy niedzieli tańczą frajery i każdy i linii wańce wej. Czy pan na walce tańczyć chce, tu jazda kręcimy się. Za walczyk żyć życi swe, więc nie mów pan na mnie. Gdy tak za paru parę to inu patrzyć się chce. Furda fokstroty y i tanga stroty. bo walc tylko zabawiamy bie. Spójrz trochis kono i nawier fasono, i hulajby zakręcić się. Arystokracja samiby się zbiera, durnia nie struga, noca nie zadziera. Там Хаса Тоньку, свою корольку И Манька свит, и ей Притолку И пришли с парку два файерманы Валенти и Джума, а лишь где он В чихом строню на концу сали Шыма гольки о, вот заказаны И так балаков ушку ей Что ты, а не мой ja told him to live with me, and I will not be happy. Ta pryska, and the fryers, and the fryers, and the fryers, i the fryers, and the fryers, and the fryers, and the fryers, the and no, już siadamy. Jak państwo się wypiło, zjadło coś? No, no to w takim razie idziemy do Hawiry, czyli do domu lwowskiego na tej drugiej taśmie na początku. Hawira to był dom, a, a mieszkanie w Lwowie to było pomieszkanie. Niewiele z tego okresu cytarowskiego przed przeniesieniem się do rynku pamiętam. Strzępy zarejestrowane przez dziecięce oko, ucho, ale dziwny najtrwalszych doznań dostarczał mi organ powonienia. Dom Lwowski cechowała nieprawdopodobna zapobiegliwość i gospodarność. Chyba... Atawistyczne nawyki odziedziczone po przodkach nękanych oblężeniami to Tatarów, to Turków, to Wolochów, to Saracenów, to innych Mongolów. Jeśli piwnica i strych były puste, kuniec zabawy, a zwłaszcza mili moi, że Lwów przed rozbiorami na dziesiątki wydawały się beznadziejnych oblężeń był zdobyty jeden, jeden raz przez Szwedów. Gdyby nie zasada, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, gdyby nie tolerancja narodowościowa, klasowa, wyznaniowa, moim zdaniem najwyższa podówczas w Europie, liberalizm, władz miejskich, atmosfera wzajemnej życzliwości i zaufania, miasto po prostu nie ostałoby się. A że i pożary pustoszyły je, co dwadzieścia parę lat, więc piwnica lwowska musiała być zaopatrzona I była, i mój nos był na to wyjątkowo uczulony <śmiech> Żadne przetwory nie były kupowane Wszystko robiono w domu Przede wszystkim bakalie Ach, To mnie interesowało najbardziej Makagigi z miodu i cukru wylewalo się na polerowany marmurek Wsypywało się mak Podobnie robiło się cukierki z karmelu, wanilii, cytryle się podawało. Cienką warstwą kładło się na marmurek, potem orzechy, jakieś skórki, tajemne obrzędy, żeby nie za grubo, żeby nie za cienko kroiło się w smakowite poduszeczki, kradzione przede mnie namiętnie, a tato udawało, że nie widzi. Nugaty z pianki zalewanej wrzącym miodem, ubijanej. Przed dosypywaniem orzechów przykrywało się to po raz wtóry waflem od góry i kroiło nożem maczanym we wrzącej wodzie. Nikt tego nie robił tak jak tato. Pod sufitem piwnicy wędliny. Szynki westfalskie, wędzonki, kiełbasy salcesony, czarne i białe, polędwice z kaszanki, połcie z loniny z papryką, wszystko własnej roboty. Nierzadko z własnego wieprzka. Warkocze, czosnku, worki orzechów włoskich, tureckich, laskowych, pośrodków piasku, marchew, pietruszka, selery, buraki, w jednym kącie węgiel drzewny, w, którym, w drugim szczypki do rozpalki. Na półkach jabłka, każdy oddzielnie, w słomie, tak by się nie dotykały, nie gniły, sprawdzane przy okazji usuwania korzucha z beczek. O, aha, o właśnie, właśnie, dalej te beczki z kiszonymi ogórkami, z kapustą. Chłopi przywozili furami Dziesiątki tych głów W kuchni stawialo się złowrogie szatkownice Z ukośnie ustawionymi nożami Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Białe wiórki wsypywało się do beczek I nogami, i nogami panienki Tata zerkał na nogi, mama na tatę Ja na mamę i na karmelki Wiechcie kopru, kminek, marcheweczka Liście bobkowe, specjalny gatunek jabłek Które leżały na wierzchu Dawali aromat najpierw kapuście, potem kaczkom, z którymi się piekły. Zawartość beczki pokrywało się lnianą szmatką, plukaną co tydzień po zebraniu kożuszka. Przyciskało się specjalną okrągłą deską, na którą kładło się ogromny kamień. A pachniało to wszystko. Ach, ani zapachu tego, ani tego smaku dziś nie spotyka. Może to mój nos inaczej reaguje. Nie wiem, było? Nie ma. Tamto masło, miód, jajka, razowiec, mleko, szkoda, każdy jedna z lody. A lody, lody. Każdy szanujący się Lewowski dom musiał mieć własną ludziarkę. Ceber wielkości wiadra, poprzeczka z drążkiem, w środku zbiorniczek metalowy, do którego wlewano się krem z wanilii. Między zbiorniczkiem a ceberkiem utykało się lód wydobywany z ziemi lub piwnicy, ewentualnie kupowany z wozów przykrytych plachtami. Lód, lód, lód, lód, komu lód, <ścoughs> jak dziś pamiętam. Luto psypywało się czarną solą bydlęcą i kręciło się łopatkami w zbiorniczku w oczekiwaniu na to, by płyn zamienił się ze wolna w takie lody. Tak co, ja wam będę mówił, tu Dante jest potrzebny niemichotek. A nad tym wszystkim królował, tego wszystkiego pilnował, to wszystko organizował, za to wszystko ponosił odpowiedzialność ojciec. Z dużej litery proszę Nie dlatego, że mój Lecz dlatego, że taki Bo mówił Nic to wszystko W bezwładnych rękach synu Bo nie bił, ale uderzał A gdy już był zmuszony Robił to z miłości A więc boleśnie Obustronnie boleśnie Bo choć z mamą Którą kochałem nie mniej niż jego oczywiście Ale inaczej Nie układało mu się najlepiej Żadne z jego sześciorga dzieci, jedno umarło przed moim urodzeniem, nigdy nie było świadkiem klutni rodziców. Bo gdy jeden z synów krzyknął, co mi mama wygaduje, przeleciał po strasznym uderzeniu ojca z pięć metrów, legł pod ścianą jak opróżniony worek, a potem trzy dni nie miał prawa zjawić się w domu, w którym zapanowało coś w rodzaju żaloby. Bo śmiać się lubił i umiał jak dziecko. Mówił do gości, Chcecie państwo, nie daj Boże, herbatki? I bacznie obserwował, no i rzeczywiście, nie daj Boże, gość zaczął bąkać, speszony, że może, że właśnie, że raczej, że chyba, że dziękuję A to tato natychmiast częstował wódeczką, może nie najlepsza, ale tania, Goście ponsowieli, bledli, i nie daj Boże, żeby się jeszcze raz mieli w domu pojawić. Jeśli natomiast częstowany powiedział ze śmiertelną powagą: wicie gospodarzu, tanie hirek to jest wódka po lwowsku, to ja piję ali halbu, znaczy kuflem. Tato wybuchał radosnym chichotkiem i bruder Shaft wisiał w powietrzu. A lubił tato zaglądać do kielicha. Z tym, że w kielichu, proszę towarzyszy alkoholików, mieściło się 25 gramów. Was to zapewne śmieszy. Mnie nie. Goebbels w raporcie do Hitlera oznajmił, że kulturę i naukę polską prawie już zniszczono. Zostało jeszcze doprowadzić do 9 litrów czystego alkoholu spożycia na głowę, i problem narodu po prostu przestanie istnieć Myśmy to marzenie Gebelsa w Polsce Ludowej, proszę Państwa, dobrowolnie przeskoczyli E, może zanim mnie krew zaleje wrócę do, do tematu, do ojca, do Lwowa i do lat sielskich — Idę oto ze staruszkiem, wtedy prawie czterdziestoletnim, przez plac Bernardyński. Uderza basem dzwon, obwieszczając godzinę o pięć minut wcześniej. Legenda bowiem mówi, że gdy strażnik z wieży Bernardynów zauważył hordy tatarskie podchodzące pod miasto, a bał się, że go strażnicy nie usłyszą, przesunął zegar do przodu, by wcześniej zamknięto bramę, co też się stało. A że tradycja dla lwowiaków Rzecz Święta, Bernardyn bił o 5 minut wcześniej, do 22 września 1939 roku. Gdy idę tedy z ojcem, Bernardyn bije wcześniej o 5 minut, słońce świeci, na przystanku stoi tramwaj, do którego zbliża się Czereda studentów. Chyba z 50 osób. Grzecznym sznureczkiem wsiadają tylnym pomostem, trepczą środkiem, uprzejmie kłaniają się siedzącemu na siodełku na jednej nodze motorniczemu, który ze śmiertelną powagą oddzwania kolejno wysiadanie każdego przed nim pomostem. Tato zanosi się śmiechem Każe mi liczyć Plącze się w odliczaniu Ludzie biją brawo Ja nic nie rozumiem Gdy odchodzimy zbieram się na odwaję ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta po co oni wsiadali? Jak wysiadali? Ojciec aż zatrzymał się ze zdumienia Ta słaty ta Oni nie wysiadali Bo wsiadali Tylko wsiadali żeby wysiąść Patrzę uważnie Jestem zrozpaczony. Ale po co? Ojciec zatrzymuje śmiejącego się jeszcze przechodnia w baniaczku. Patrz pan, zmartwieni mam. Jezus, zmar, Ja czy Aż kilku innych przechodniów podchodzi, by okazać pomoc i chyba się pośmiać. Co się stało? No patrz pan, tyku. Syn pyta, dlaczego oni wysiadali, jak wsiadali. Zasumował się zagadnięty, wybaluszył oczy, jakby je miał znieść. Uniósł baniaczek, poskrobał się w lep i dodał z pełnym przekonaniem. Tak, panie A czy paniecz zauważył, wtrąta się ktoś z grupki formującej się dookoła nas, że jedynie nie wysiadł, anarchista pewnie? Czuję, że robię się purpurowy. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. No i proszę, konkluduje ojciec, dziecku mi się zacięło. Za chwilę mnie rozerwie i poranie ich wszystkich jak granat. Niech będzie pochwalony, zwraca się ojciec do przechodzącego księdza zakonika. No i co robić w tej sytuacji? Na wieki wieków, kłopot jakiś? Ta rozpacz, proszę księdza, jak żyć, jak ma się syna? Że zażartować przy nim nie można Niesie się żalosny pomruk gęstniejącej grupy Nie pójdę do kościoła Wybucham wreszcie A do jakiego kościoła chodzisz? Pyta zakonnik, który w czasie ogólnego Uuuu, zdążył przykucnąć przy mnie Patrzę na niego jak na dziwo Nie była osoba duchowna, nie wie To jak do jakiego? Do katedry? A no widzisz, mówi księżulek i ujmuje mnie za rękę. A ty tym razem nie idź do katedry, tylko przyjdzie do nas, do tuła, do Bernardynu. Trzyma mój ojca za rękę. Strasznie korczy mnie, żeby zapytać, po co oni wsiadali, jak wysiadali? No nie. Nie. Nie jestem już dzieckiem. Sam się dojm. Wigilie. Z okresu, gdy mieszkaliśmy w domku na Persenkówce, pamiętam niewiele. Zresztą nie chcę pisać pamiętników, ale jest coś, czego z dzieciństwa nie zapomnę nigdy. Dotyczy to każdego polskiego dziecka, lecz w Lwowie, W Lwowie Wigilia była jednak czymś... Nie, nie znajdę słowa, by to określić. Spytajcie pierwszego spotkanego lwowiaka ten wieczór i w zaduszny wiarę i patriotyzm łączył znak równania. Puste krzesło i dodatkowe nakrycie nie były symbolem. Żyły własnym życiem. Wionelo od nich obrazami Grotgera, powstaniami, historią z barażem, duszyczkami, Orląt, modlitwą pod krzyżem z panoramy Radlewickiej, determinacją wizu NASA, Piosenką o Jurku Biczanie, ceremonią ekshumacji zwłok nieznanego żołnierza tak niedawno przewiezionego z Lwowa do Warszawy wymuszały zjednoczenie taką szlachetną podniosłością jakie ja wyrazić nie potrafię Żal mi dzieci, które tego nie zaznały tego oddechu wolności okupionej rzeką krwi polskiej wylanej w ciągu 123 lat, w lwowie 146 lat. Od 11 dni przygotowuję się, by opowiedzieć Ci czytelniku o wigilii lwowskiej. Wypisałem stosy papieru o kółkach, barszczach, wydmuszkach, leńcuszkach, włosach anielskich, świeczkach, przygotowaniach, nastroju. I oto siedzę bezbronnym. Widzę tylko siebie, najmłodszą latorość michotków, wpatrzoną z zapartym tchem w niebo, żeby nie przegapić tej pierwszej gwiazdy. Noc rozplaszcza mi się o szybę i oto jest. Mam pełne płuca powietrza, odwracam się i na szeptem mówię, już a dalej już nie mogę wybacz mi czytelniku, wybacz i zrozum mnie. posłuchaj piosenki napisałem ją gdy serce miałem mniej utrudzone która to z rzędu Wigilia, kochani, a każda Wigilia, czy dobra, czy zła, ślad pozostawia i co pozostanie, to chrońmy przed zapominaniem. Jak długo tylko się da, jak długo tylko się da. Mam w oczach obraz tych pierwszych wigili Ta mamuncia rodzeństwo i ja łamiąc płatek rodzice mówili ta bądźcie wajbusy szczęśliwi jak długo tylko się da Jak długo tylko się da Dziadek wspominał pradziadów powstańców Urabiać was będą Nasz naród to zna Grozić, wywozić, kupować zapszańców, a wy macie trwać na tym szańcu. Jak długo tylko się da, jak długo tylko się da. Dom to rzecz ważna. Ojczyzna, Rzecz Święta, Najświętsza rzecz, wolność. Nie każdy ją ma i o nią walczyć, to proszę pamiętać, musicie jak lwy, jak orlęta. Jak długo tylko się da, jak długo tylko się da. Pora te czarne wigilie wspominać, bez kolęd, bez upłatków, z rozpaczą bez dna. Polska golgota i cel przed oczyma wytrzymać, wytrzymać, wytrzymać, jak długo tylko się da. Jak długo tylko się da. A jak się nie da. Miętej rodaku, Niech przemoc, niech zdrada, niech znów triumf zła. Polska niedole przetrwała nie takie, a Polak zostanie Polakiem. Jak długo? Trwa, czy tak? Jak długo życie trwa? No, całej książki nie przeczytam, nie odśpiewam, wyszłoby chyba z piętnaście kaset, ale wybieramy fragmenty z Krzysiem, który nagrywał, sądzicie sami. Dzień nie jest codzienny Dziś każdy ma prawo wejść na wieżę ratuszową, by... Popatrzysz na miasto, z góry niesie się głos Trąbki tato podchwytuje na głos Dzitka moja siostra za nim Witaj Majowa Jutrzenko Świeć naszej polskiej krainie Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie Czemu nie śpiewasz, pyta tato przechodzącego brzdąca Ten wybaluszył oczy, chciał coś powiedzieć Ryknął nagle ci maj, trzeci maj Laporaków ograj Tato wyjmuje z kieszeni kanolda, rozwija z celu faniku, to taki cukierek, i wpycha w otwartą buzię malca w czasie tego raj, Brzdąc bąka nie? i idzie dalej dron się. Gdy zbliżamy się do rogu Halickiej, za sklepu Mydlarskiego nasze oczka, może wasze oczka, nie pamiętam, między przeciwległym rogiem ulicy Kilińskiego a wspomnianym rogiem Halickiej ukazuje się wieża gotyckiej katedry łacińskiej. I tu właśnie, w roku 1656, mówi tato, składał śluby król Jan Kazimierz. Wielki! tym, żeby sobie nie myśleli. Oj, to spojrzenie ojca mnie trochę zaniepokoiło. Król Jan Kazimierz wielki może i był, ale król Kazimierz wielki nie był Jan. Patrzę z podełba no i bądź tu mądry. Cholera, cholera, cholera, powtarzam w duchu, zerkam na ojca, czy przypadkiem nie słyszę, ale by było rany boskie, ale nie. Jak święto, to święto. Tato funduje nam u Kotowicza, Rarutowskiego, po bułce i pięć deka rozmaitości. Co, nie wiecie, co to jest? To co wy w ogóle wiecie? Rozmaitości to jest to, jest, to, to, to, jest to co trza, jak się kocha dzieci. Jak dzieci są głodne, to jest mortadela, wędzonka, pasztetówka, szynka, skrawki różnych wędlin. Mm, ślinka mi leci. Zastanawiam się, pisząc te słowa, czy gdy ta książka wyjdzie, czytelnicy będą jeszcze pamiętali, co to była szynka. Taka jak Gutowicza oczywiście, bo to, co mi wczoraj pod tą nazwą sprzedano, jest taką samą szynką, jak wybory wyborami, a sejm sejmem. W Republice Południowej Afryki, oczywiście tak. <śmiech> tak trzeba było się wymigiwać w tych osiemdziesiątych latach. Padam do nóżek, panie michotek, pan to się chyba nigdy nie ze Pan, który klaniając się, mało nie dotknął kapeluszem chodnika, mówi te słowa jakoś tak "Lisie, przymi Lutzenieczko. Wyglądasz na swoje lata, panie radcu, mam prawo tylko idiota. Odpowiada grzecznie ojciec i lagodzi swą grzeczność, dodając, pomijam oczywiście Ui. ludzi chorych czy kiwniętych, pukiwanych, znaczy. Tato go nie lubi? Pytam, gdy tamtego już zmiotło. Ojciec aż przystanął zaskoczony. Ta, skąd ci to do głowy wpadło? I nie czekając, co powiem, mówi z tym swoim figlarnym śmieszkiem. Wiesz, czasem wydaje mi się, że ten pan radca ma tyle rodzajów uśmiechu, ile jest kategorii uposażeniowych. Przez plac świętego ducha dochodzimy do walów hetmańskich. Kończy mi się niestety Kajzerka z rozmaitościami, ale zapominam o tym natychmiast, gdy widzę pomnik sobieskiego. Boże, aż widek zapiera ten koń w skoku, to dzielo zdruzgotane pod kopytami, ta uniesiona w prawej ręce buława i królowi Janowi, trzeciemu miasto lwów. A na końcu w teatr. Ale taki cudny, taki wielki, że powiedziałbym najładniejszy na świecie. Ale taty się trochę boi. 1900 pyta dziedzia? Tak, odpowiadały się z Gorgoleskiej. Rzeźby kamienne, oto te. A to Antoni Popiel, ten sam, który wyrzeźbił Mickiewicza na Mariackim. A brązowy Wójtowicz. Na klatce schodowej teatru, ale jakie? kiedyś was zaprowadzę specjalnie, byście mogli obejrzeć w spokoju. A więc na klatce freski Harasimowicza, Kotowskiego, Popiela, Tadeusza, e, Rybkowskiego, e, Rozwadowskiego, Krycińskiego, czym? to ja. <gryw> Jak się zachowują grzeczni chłopcy? E, nie pytają. Pytają, bałwanku Pytają, zanosi się śmiechem tato Tylko nie tak, żeby się wszyscy Na walach hetmańskich odwracali Więc co z tym faje, Pytam Fułaje, sylawizuje tato Pisze się fua, foyer się pisze, o A czyta się fułaje Dlaczego? O Jezus, tato Rozumiem tego sędziego Krasińskiego Kogo? Oj, No był taki sędzia Izytur Krasiński była taka blacha sprawa, jakieś tam przekomarzanie chlopów i pan sędzia Krasiński wydał wyrok skazujący w imieniu jego cesarskiej mości, bo to jeszcze było za, pod zaborem austriackim, więc wydał wyrok skazujący wszystkich świadków na karę śmierci przez powieszenie oskarżonych zaś oczyścił z wszelkich zarzutów. I co pytam? I zanim zapytałem, już mi się zrobiło głupio, ale było za późno. Na szczęście dzitka okazała się bardzo w porządku, chociaż dziewczyna i zrobiła tak, że nie wyszedłem na ostatniego idioty, bo zapytała z nadmiernym pośpiechem, ale co z tym foje, tatusiu? W teatru, czyli w takim, no, w takim halu wymalowali panowie Augustynowicz, Batowski, Zuber, Dębicki, inni e, mistrzowie sceny polskich sztuk scenicznych, na przykład zemsty naszego Freda. Rycze. I czuję, że zaczynam się palić Więc szeptem kończę Fredry, Fredry, Fredry Uśmiecha się ojciec i mówi Z krakowiaków górali, halki, Fiercyka, Ale tato, tak kiedy pójdziemy Niecierpliwi się tatu. <grym się wytrzymać> tak chyba nie teraz <grym się wytrzymać> Jeszcze coś wam powiem maluntasy. Otóż Lwów Podobnie jak Rzym Położony jest na siedmiu wzgórzach Septisembre, o ile dobrze pamiętam W tym mieście Albo się wstępuje Albo schodzi. Ale jak nie poskarżycie mami, to powiem wam, jak pan stróż mówi. Abu się drapi, albo na pysk. <grytanie> tak? Tylko tu, gdzie jesteśmy, jest płasko. To miejsce spotkania wszystkich lwowiaków ze wszystkimi lwowiakami. Nazywa się Korzo. On ociągnie się płasko od teatru obok walów hetmańskich do Placu Mariaskiego i tu rozgałęzienie w Akademicką, Batorego lub Piłsudskiego. A dali, abu się drapać, abu napisk! <ścoughs> Cieszy się! A resztę na drugiej ścieżce tej taśmy. Dobra?